Austria nie jest tamą dla Niemiec w ich ekspansji południowo-wschodniej, ale raczej mostem niemieckim łączącym Berlin z Konstantynopolem. W miarę jak związek między dwoma państwami będzie się zacieśniał, rola ta coraz lepiej będzie przez nią spełniana i rozszerzanie wpływów austriackich na Bałkanach będzie tylko częściowym przejawem ekspansji niemieckiej. Sama Austria jest przedmiotem podboju niemieckiego, odbywającego się na drodze pokojowej, ale postępującego szybko. Podbój polityczny polega nie tylko na uzależnieniu zewnętrznej polityki państwa Habsburgów od Berlina, ale odbywa się i na wewnątrz. Instytucje austriackie stopniowo wzorują się na cesarsko-niemieckich. Jednocześnie idzie podbój narodowy. Życie duchowe Austrii ciąga się coraz bardziej w sferę życia ogólnoniemieckiego, a związki wszechniemieckie, mające swe zarządy w Prusiech, Saksonii i Bawarii, rozwijają z względną swobodą swą działalność w krajach słowiańskich Austrii i we włoskim Tyrolu. Wreszcie szybko postępuje podbój ekonomiczny. Import zaś wyrobów przemysłu przynajmniej w dwóch trzecich należy do Niemiec. Wobec tego zaś, że Niemcy skutkiem swego rozwoju przemysłowego dążą do stania się wyłącznym konsumentem wytworów rolnictwa austro-węgierskiego, których już dziś zabierają olbrzymią większość, węzły ekonomiczne między dwoma państwami zacieśniają się szybko, prowadząc do związku celnego jako logicznej konsekwencji tego procesu. Niewątpliwie, są liczne żywioły w Austrii, przede wszystkim słowiańskie, które patrzą z obawą na postępy tego podboju i chciałyby go odwrócić. Dążność ta zaczęła wyrażać się silnie w delegacjach austriackich, w krytyce polityki zagranicznej państwa z polskiej i czeskiej strony. Trudno się wszakże łudzić widokami na zasadniczą zmianę w polityce monarchii wobec wyżej wskazanych ogólnych podstaw, na których się ona opiera. O ile, co jest prawdopodobne, akcja żywiołów słowiańskich przeciw przymierzu z Niemcami stanie się energiczniejszą, to na tem tle nastąpi w monarchii przede wszystkim ostry konflikt wewnętrzny, którego wynik przewidzieć trudno. Komplikuje je położenie i stanowisko Węgrów, wśród których wprawdzie obawy przed podbojem niemieckim stają się coraz wyraźniejsze, którym wszakże wzmocnienie się elementu słowiańskiego w monarchii grozi bliższymi niebezpieczeństwami. Węgrzy byli głównymi promotorami przymierza austriacko-niemieckiego i w nich znajdowało ono zawsze silną podstawę. Ekspansja niemiecka w kierunku południowo-wschodnim rozwija się po linii nieprzerwanej przez Austrię, półwysep Bałkański do Anatolii, Mezopotamii i Persji. W tym kierunku Niemcy mają wszechstronnie najrealniejsze interesy i tu im się otwierają najświetniejsze perspektywy przyszłej wielkości. Uzależniwszy Austrię, mając w przyszłości jej armię, z ustroju swego i ducha silnie niemiecką, na swe rozkazy. Śmiało one patrzą przed siebie, pewne, że na tej drodze nic ich nie powstrzyma. Rosja w tym stanie, w jakim się obecnie znajduje, drogi Niemcom nie zagrodzi. Jakkolwiek przy współudziale mocarstw zachodnich może ich pochód opóźniać. Natomiast Sama ona skutkiem swego położenia staje się dla Niemiec polem pokojowego podboju, który zaczyna szybkie czynić postępy. Rosja zawsze przedstawiała dla wyżej rozwiniętych ekonomicznie ościennych Niemiec naturalny rynek zbytu. Import niemiecki wzrastał szybko i dziś już stanowi blisko połowę importu do Rosji. W przyszłości zaś, przy niepomyślnej pozycji politycznej państwa i przy zbliżającym się fatalnie jego uzależnieniu od Niemiec, ostatnie będą miały widoki osiągnięcia o wiele dogodniejszego dla siebie traktatu handlowego. Idea opanowania ekonomicznego Rosji zajmuje pierwszorzędne miejsce w widokach niemieckich i dla osiągnięcia tego celu Berlin niezawodnie gotów byłby na formalne ustępstwa polityczne, chociażby w zakresie wpływów nad bosforem. Naturalne warunki Rosji pozwalają jej na szybki rozwój własnego przemysłu. Wewnętrzne wszakże położenie w państwie, jego niska organizacja, jego prawodawstwo przemysłowe, Brak swobód konstytucyjnych, niezbędnych dla nowoczesnego życia ekonomicznego, wreszcie charakter jego urzędników, bez kontroli stosujących i wyzyskujących prawa i przepisy, postęp na tym polu ogromnie tamują. Anarchia ostatnich czasów silnie podcięła przemysł, zwłaszcza w Królestwie Polskim, gdzie istnieje on w bardziej skomplikowanych warunkach. Przy dalszym zaś trwaniu obecnego systemu rządów istnieje wielkie prawdopodobieństwo periodyczności wybuchów takiej anarchii, a z nią stopniowej dezorganizacji całych gałęzi przemysłu. Wątpliwa nawet, czy przy istniejących warunkach stosunki robotnicze, w których okres powszechnych strajków i terroru fabrycznego silny ślad zostawił, wrócą kiedykolwiek do stanu normalnego. Opinia publiczna w Polsce jest przekonana, że dezorganizujący życie przemysłowe ruch anarchiczny w kraju był zasilany pieniężnie z Niemiec, a nie można zaprzeczyć, że istnieją bardzo poważne potemu poszlaki. Opanowanie dziś Rosji swymi wpływami politycznymi jest dla Niemiec sprawą pierwszorzędnej wagi – a dzisiejsze osłabienie wschodniego sąsiada otwiera dla tych wpływów szerokie pole. Niemcy w tym względzie rozporządzają środkami, jakich żadne inne państwo nie posiada. Sam fakt, że będąc najpotężniejszym militarnie państwem sąsiadującym z Rosją, która posiada na granicy z niemi ziemię polską, której cała ludność jest oburzona na stosowany do niej system rządów, stawia Rosję w silną zależność od sąsiada. Stanowiska kierownicze w machinie państwowej rosyjskiej zajęte są w znacznej części przez rosyjskich Niemców, których wpływ zachwiany w czasach Aleksandra III powrócił obecnie, a mają oni z natury rzeczy skłonność do popierania dawnej, tradycyjnej polityki opartej na ścisłym związku z Berlinem. Ten żywioł niemieckim, nawet we własnym interesie musi starać się o jak najściślejszą przyjaźń Rosji z Niemcami, która w dzisiejszych warunkach oznacza uzależnienie Rosji od Niemiec. Mając w świeżej pamięci czasy, kiedy antagonizmowi rosyjsko-niemieckiemu na zewnątrz towarzyszyło prześladowanie Niemców na wewnątrz państwa i usuwanie ich z wpływowych stanowisk w rządzie. Niemcy wreszcie mają silniejsze od innych państw przedstawicielstwo dyplomatyczne w Petersburgu. Obok ambasady niemieckiej istnieje przedstawicielstwo specjalne, pełnomocnik wojskowy przy osobie jego cesarskiej mości, cesarza rosyjskiego. Stanowisko to zajmuje stale generał armii pruskiej. To przedstawicielstwo, utworzone za Fryderyka Wilhelma III, który chciał mieć zaufanego człowieka przy cesarzu rosyjskim, po dłuższej przerwie przywrócono przed kilku laty. Pełnomocnik ten, zgodnie z tradycją, nie komunikuje się z Ministerium Spraw Zagranicznych, ale z samym królem pruskim, obecnie z cesarzem niemieckim, przy pomocy własnoręcznych listów. Służy on tym sposobem, Załącznik między dwoma monarchami, łącznik nabierający szczególnego znaczenia, gdy na tronie niemieckim siedzi Wilhelm II, dyplomata w koronie. Historia stosunków prusko-rosyjskich świadczy, że pełnomocnik ten służył do komunikowania się nie tylko w sprawach wojskowych, ale i politycznych.